Właśnie w grudku trwa spotkanie sławnych leśnych ratowników. Łap ściskanie, pozdrawianie pośród gwaru i okrzyków. Cześć kolego, słychać wokół. A gdzie miś nasz? Stanął z boku. Potem w cieniu sobie usiadł. Coś przekąsić wreszcie musiał. Chwalić się, nie mam powodu. Zjem trochę sera i miada. Stacji leśnych ratowników zebrana cała drużyna. Telewizor na stoliku, czas transmisję rozpoczynać. Tłum kibiców pod oknami, błyszczą twarze, świecą oczy. Wszyscy rozgorączkowani, mało ze skór nie wyskoczą. Na ekranie się pojawił sam ważny redaktor jastrząb. Muszkę wytworną poprawił, wielka cisza. Wszyscy patrzą. Wiele rzeczy już widziałem, w tym nawet zaćmienie słońca, ale dzisiaj o miałem. Powód jest następujący. Podczas skoku przez barierkę, kiedy miś wygrywał prawie, kiedy pewny był zwycięstwa, spostrzegł żółwia na murawie, który łapkę miał zwichniętą, Wtedy miś podszedł do niego, postawę wykazał piękną. Nie zostawię cię, kolego. I wziął żółwia w swoje łapy, delikatnie i ostrożnie. Krok za krokiem z chorym człapał. Miś, przyjaciel niezawodny, międzynarodowe grono Widzi w nim laureata. Właśnie werdykt ogłoszono. Od dzisiaj miś to miś świata. Wszyscy aż za nie mówili, usłyszawszy tę nowinę. Z radości w górę skoczyli. A dzik to kozła wywinął.